Uniknąć konsekwencji. Get away with. Kontynuować. Get on with. Obejść przeszkodę. Get around. Denerwować kogoś. Get to someone. Dotrzeć gdzieś. Get to. Skończyć coś trudnego. Get through. Przygnębiać. Get someone down. Zbliżyć się do czegoś. Get up to. Przekazać jasno. Get across. Zabrać się po czasie.